Dzień dobry, witamy na cokolwiek partyzanckim nagraniu nowin 36 tygodnia 2016 roku. Przy mikrofonach są Krzysztof Machocki, czyli ja w Warszawie, w parku na ławce z komputerem na kolanach oraz... Szymon Grabarczuk u siebie w swoim domu, na swojej kanapie. Wyjątkowo nie ma z nami prowadzącego głównego w ogóle twórcę, autora, pomysłodawcy Wikiradia więc spróbujemy w jakiś sposób to um, pociągnąć we dług. No właśnie, dzisiaj będzie po partyzancku i dzisiaj będzie y, dosyć szybko, choć, bo mamy tylko cztery tematy, natomiast są to cztery tematy całkiem spore. I na pierwszym miejscu w notatkach audycji nowiny Wikiradia mamy Wikimedia CEE Meeting 2016, czyli spotkanie Wikimedian z Europy Środkowej i Wschodniej, jakie zakończyło się tydzień z okładem temu w Dilijan w Armenii. To chyba ja będę mówił, ponieważ ja miałem szczęście i zaszczyt, że akurat byłem członkiem polskiej delegacji, która tam pojechała. Jest to spotkanie robocze, trochę przy, bardziej przypominające e, konferencje berlińskie niż Wikimanie. Wikimanie są, e, mają dużo luźniejszą formułę, natomiast spotkania e, wikipedystów i wikimedian z Europy Środkowej i Wschodniej mają dużo bardziej roboczy charakter. E, kilkoro z nas, e, spośród tych, którzy pojechali, dzieliło się już w portalach społecznościowych zdjęciami stamtąd. One w zasadzie niewiele mówią o tym, co myśmy tam robili. Dlatego staramy się napisać... E, w miarę obszerne sprawozdania, żeby społeczność miała wgląd w to, co, po co nas tam posłano, co załatwiliśmy i z czym wracamy. Link do tych sprawozdań też jest w notatkach, można się z nim zapoznać. No właśnie, co myśmy tam robili? Konferencja odbywała się w szkole z internatem w Diliżanie, to jest jakoś z półtorej godziny drogi od Rywania. I de facto to były trzy dni e, siedzenia w zamknięciu i dywagowania na temat e, rozmaitych spraw, które dotyczą zarówno ruchu wikimedii w całości, jak i w szczególności e, krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Dość szeroko rozumianych, bo mieliśmy też reprezentantów spoza tego, co tradycyjnie uznalibyśmy za część naszego regionu. E, I było kilka równoległych kolejek. Ja na przykład nie mogłem uczestniczyć prawie w ogóle w... W panelach poświęconych Glam, czyli współpracy Wikimediów z instytucjami kultury, dlatego że równolegle uczestniczyłem w panelach poświęconych edukacji, wykorzystaniu Wikipedii w edukacji, wykorzystaniu e, nau nauce i uczeniu za pomocą Wikimediów i tak dalej. Myślę, że wygodniej byłoby się zapoznać po prostu ze sprawozdaniami wszystkich uczestników. Na blogu Stowarzyszenia też jest takie ogólne wyjaśnienie, o co z tą konferencją chodzi i po co ona jest. Ogólne wrażenia. Ogólne wrażenie jest niesamowite, bo o ile, tak jak mówię, nie byłem uczestnikiem żadnej z Wikimanii, natomiast z rozmów z uczestnikami wiem, że to jest trochę coś w rodzaju pokazania siły naszego ruchu i. Uczestnicy głównie czerpią radość z tego, że są wszyscy razem. No, tu... bez <głos> nie zgodzę się, ale okej, okay, mów, mów swoje, <głos> a potem <głos> poprawię. O tyle, tutaj, o tyle tutaj było to naprawdę kawał ciężkiej roboty i myślę, że zarówno wielkie ukłony dla organizatorów, którym się udało e, zorganizować świetną konferencję w dość niesprzyjającym e, temu kraju, bywały problemy z hotelami, bywały rozmaite problemy z logistyką, e, udało się wyśmienicie. No i myślę, że każdy z nas, każdy z naszej delegacji coś konkretnego tutaj przywiózł. Ja przywiozłem całą masę pomysłów na to, jak usprawnić nasze projekty szkolne i akademickie. Częściowo już o tym wspomniałem w swoim raporcie, częściowo będę to jeszcze rozwijał. Dzieliliśmy się też wiedzą i naszym doświadczeniem zdobytym. Polimerek mówił między innymi o całkiem sporym punktem programu, był... Była dyskusja i prezentacja wyników CE Spring, czyli Wiosny Europy Środkowej i Wschodniej, czyli tego ogólnoeuropejskiego e, konkursu pisania haseł na temat sąsiadów, mówiąc oględnie. Ale też e, chwaliliśmy się naszym projektem FARAS, czyli o którym będziemy mówić jeszcze za chwilę. Chwaliliśmy się naszą współpracą z instytucjami kultury. Ja osobiście przedstawiałem wyniki prac e, warsztatu warsztatowego, czyli spotkania kilku osób zainteresowanych warsztatami e, uczącymi bycia wikipedystą, czy uczącymi wykorzystywania wikipedii do czegoś więcej niż tylko czytania. E, I dzieliliśmy się wynikami e, tej pracy w języku angielskim z prezentacją, z dokumentami przetłumaczonymi, tak żeby inni mogli z nich skorzystać, a jednocześnie e, sami na przykład mieliśmy okazję dowiedzieć się co tam ciekawego w projektach edukacyjnych w Grecji jak możemy ich doświadczenie przetłumaczyć na nasz na nasze warunki. Ja jeszcze miałem taką jedną krótką prezentację dla osób odpowiedzialnych za komunikację zewnętrzną w poszczególnych chapterach. Starałem się w 15 minut tak zawrzeć, co to znaczy być rzecznikiem i jakie tak naprawdę są podstawowe narzędzia, przynajmniej w naszych warunkach, bo bardzo często, jak się szuka materiałów na temat tego, jak opowiadać o projektach wolontariackich takich jak, takich jak nasze, to bardzo często one są pisane z perspektywy zupełnie innych warunków medialnych, czyli krajów, gdzie przeciętny człowiek czyta półtorej gazety codziennej dziennie, tak jak w Szwecji czy w Wielkiej Brytanii, gdzie przeciętny człowiek dużo bardziej angażuje się w swoją lokalną społeczność, gdzie ten wolontariat jest popularniejszy i gdzie w związku z tym jest ważniejszym newsem medialnym. U nas to troszkę inaczej działa, więc starałem się to jakoś przekazać na zewnątrz, nawiązaliśmy trochę więcej kontaktów, niż mieliśmy wcześniej i myślę, że to też się będzie dalej rozwijało. No, ale ja o tym mógłbym mówić godzinami, nie wiem, czy jest sens. No właśnie, bo tak, wiemy, że o wszystkim właściwie, co angażuje ludzi, można mówić bardzo długo i w samych superlatywach, a ja sobie tak, no, będę tutaj robił, nie wiem, adwokata diabła, to może za duże słowo, ale ja byłem na Wikimaniach, a z kolei nie byłem na ani nigdy nie byłem na, na, na zlocie czy konferencji Wikimedia C, czyli, czyli Central and Eastern Europe. I tak samo nie byłem w Berlinie nigdy. I na to wszystko patrzę siłą rzeczy trochę inaczej. I tak sobie myślę, są pewne hmm, aktywności typy projektów w naszym ruchu, które są, myślę, one się uzasadniają same siebie. Znaczy nie trzeba nikomu nic tłumaczyć, typu na przykład e, edytor wizualny i ludzie, którzy siedzą, siedzą nad nim. Są rzeczy takie, które przyszły już do klasyki i też właściwie szeroko nie ma co uzasadniać, dlaczego, po co to robimy, Takie rzeczy jak na przykład glam. I tutaj, no, wielu ludzi, czy tam wielu, wiele czapterów i innych tam tych afiliantów robi coś na tej działce. Po prostu, no, jak jeszcze tego nie robisz, no to fajnie by było, żebyś, żebyś zaczął. Ty, młody chapterze albo, albo tam jakąś, jakaś yy, mała organizacją. W każdym razie ludzie się w to angażują i to jest naturalne, normalne. Wielu aktywnych wie, dlaczego ludzie zaczynają się angażować. Na przykład glamy, ale są takie rzeczy, czy tam jeszcze edukacja, ale tak się zastanawiam, no właściwie to po co to wszystko? Na przykład po co nam C-Spring? Znaczy ja rozumiem, że to jest fajna, e, fajna jakaś tam akcja, może się pochwalić liczbami, ale też przypomina mi się tutaj cały czas taki kiedyś argument e, Pundita, który podał gdzieś w radiu, że. My tak chyba za często jednak lecimy argumentami ilościowymi, a jakościowymi to tak, tak nie, nie za często. I na przykład czasem się zastanawiam, czy by więcej jakiegoś pożytku nie wniosło porozmawianie na forum CE o rzeczach, które w, w anglojęzycznej Wikipedii się nazywają conduct policies, czyli jak się zachowywać wobec siebie, i na, powiedzmy, oczyszczaniu atmosfery budować lepszy content, to jest takie, no, bardziej, nie, no, trudniej mierzalne. Może właśnie w tym jest, jest wada. Bo my się póki co staramy na przykład robić konkursy, w których widać, konkurs zaczął się wtedy, skończył się wtedy, możemy to sprzedać mediom, wzięło w nim udział tyle, a tyle osób i powstał taki, taki content. Ten kontent no, jest od A do Z, i to też jest tego wada, że musimy robić mnóstwo konkursów, żeby znacznie poprawić jakość, czy, czy takie pokrycie tematyczne, czy, czy no, żeby już w ogóle do jakości tam dojść, to jest naprawdę bardzo trudno. Musimy specjalnie w tych konkursach promować dobre artykuły, pisanie dobrych itd. itd. Tutaj akurat glamy są bardzo fajne, bo w glamach się no, jest, jest po prostu z kim tworzyć dobre artykuły, tam są ludzie, którzy mają źródła i tak dalej. Ale z drugiej strony właśnie, po co się spotykać tak bardzo, e, czy może nie tak, hmm, tak często, czy coś? Ale dlaczego akurat taki profil e, spotkań e, Wikimedia CE? Czy w ogóle taki profil, taki profil współpracy chapterów, nie? Bo to jest to jest szersza sprawa, dla, bo CE nie jest jakimś e, z kosmosu wziętym e, sposobem współpracy, to, jest to Zwykła współpraca afiliantów regionalnych, nie? Jeśli dasz mi dojść do, do głosu, to chętnie spróbuję, spróbuję wyjaśnić. Skończyłem, dotknąłeś, skończyłem. <laughs> dotknąłeś, dotknąłeś mnóstwa tematów. Przede wszystkim trudno tak naprawdę z programu konferencji wyróżnić jeden wątek przewodni, poza tym, że chodziło przede wszystkim o współpracę w naszych uwarunkowaniach Europy Środkowej i Wschodniej, które znacząco różnią się od tego, jak świat funkcjonuje gdzie indziej. Są cechy bardzo specyficzne dla przepraszam za wyrażenie, powiedzmy, świata postsowieckiego, które powodują, że bardzo wiele na przykład materiałów wyprodukowanych na meta świetnie się nadaje do zaimplementowania we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, a niekoniecznie w naszych warunkach. Dobrze to widać na przykładzie projektów edukacyjnych, gdzie Wiki Education przygotowało mnóstwo doskonałych materiałów dla wykładowców, którzy chcieliby poprowadzić na przykład jeden semestr zajęć z Wikipedią. W naszych warunkach dużo łatwiej i dużo realistyczniej jest, kiedy się nastawiamy bardziej na jednorazowe warsztaty, ewentualnie na e, cykl spotkań raz na miesiąc z chętnymi, aniżeli na to, że przepchniemy e, sylabus uczenia Wikipedii i uczenia za pomocą Wikipedii przez kuratoria oświaty, e, ministerstwo tak dalej. To jest dużo trudniej zrobić. E, natomiast to nie jest tak, to nie jest tak że... E, to jest w zasadzie ten motyw przewodni wszystkich spotkań, ale nie było jednego takiego wątku, który by zdominował całą konferencję, bo mieliśmy tutaj i glam, i podsumowanie wiosny Europy Środkowej i Wschodniej. Mieliśmy osobną ścieżkę rozmowy na temat komunikacji, też znowu z naciskiem na nasze lokalne uwarunkowania, ale mieliśmy też sesje poświęcone... Sparklowi i Wikidanym i korzystanie z Wikidanych na poziomie nieco bardziej zaawansowanym po to, żeby zwiększyć zasięg i zwiększyć pokrycie Wikipedystami znającymi się na rzeczy także w, naszej, w naszym regionie. Okazuje się, że Wikidane są dużo bardziej popularne na zachodzie czy w silniejszych społecznościach, a w tych słabszych społecznościach, które dopiero raczkują, gdzie jest stosunkowo mniej osób zaawansowanych technicznie, które by się w to zaangażowały wykorzystanie wiki jest niższe, w związku z czym e, temu m.in. służy taka konferencja. Natomiast e, była również, było również kilka prezentacji poświęconych, prezentacji i warsztatów poświęconych e, temu, o czym wspomniałeś, czyli budowaniu społeczności jako społeczności i e, na np. nieodstraszaniu innych albo rozwiązywaniu e, konfliktów. Była doskonała prezentacja Asafa Bartow z Wikimedia Izrael, Łamanena z Fundacji Wikimedia który zrobił doskonałą prezentację na temat tego, w jaki sposób zarządzać konfliktem, gdy już się pojawi, w jaki sposób sterować swoim zachowaniem, by ten konflikt nie wymknął się spod kontroli i co można by zrobić zarówno na poziomie pojedynczego e, wolontariusza, jak i na poziomie e, nieco szerszym, żeby takich konfliktów stosunkowo było mniej. E, to jest oczywiście wiedza miękka. To są umiejętności miękkie, dużo trudniej mierzalne i dużo łatwiej jest... Tak jak mówisz, organizować konkurs nastawiony na napisanie konkretnej ilości haseł, zmierzyć ilość haseł, które powstały powyżej 5 kilobajtów, a następnie powiedzieć, tak, w tym roku napisaliśmy więcej lub mniej, niż zmierzyć wpływ na społeczność baszkirskiej Wikipedii, prezentacja Asafa Bartow o tym, jak dyskusje w kawiarence wpływają na e, nowych użytkowników. To jest dużo trudniej mierzalne, ale nie mniej potrzebne. Mnie chyba się wydaje, że... Za jakiś czas dojdziemy do tego, że to będzie bezwzględnie bardziej potrzebne, bo nie wiem, yy, różni ludzie mogą mieć różne odczucia. Moje jest takie, że yy, ja absolutnie nie jestem przeciwny konkursom, ale my się skupiamy na, na sprzedaży pojedynczych produktów i bardzo dużo rzeczy związanych z tymi miękkimi problemami leży odłogiem w ten sposób na przykład, mamy sytuację, w której w kawiarence w tym momencie toczy się dyskusja, czy jest warto, czy nie warto pisać automatyczne witajki, a jeżeli tak, to czy one mają być ułożone bardziej, jakby człowiek to pisał, czy jak maszyna to pisze, nieosobowo. Nie tylko nieosobowo ze strony adres, tak jakby sztucznego tego piszącego, ale właśnie nie witaj ty, tylko y, dzień dobry, bez imienia, jeżeli się coś tam, coś tam, czyli adresat no, zdepersonalizowany tak jakby, taki, taki zestandaryzowany. I mnie się wydaje, że tego typu rzeczy to jest wyważanie otwartych drzwi, bo już wiele społeczności kiedyś to przepracowało, tylko że nie ma dokumentacji, nie ma współpracy społeczności na takim poziomie i padają argumenty, które padły już wiele razy. A nam się cały czas wydaje, że coś tutaj stworzymy i że ktoś kogoś przekona, że rzeczywistość jest jednak inna, kiedy tak naprawdę wystarczyłoby przeczytać dyskusję czy dwie skądś inąd, żeby się dowiedzieć, że takie same problemy są gdzieś indziej i one już zostały rozwiązane, zostały odpowiednio zdiagnozowane i tak dalej. No na, to, na to też mamy w sumie odpowiedź, bo nazywa się to Meta Wikimedia, czyli cały portal poświęcony właśnie takim sprawom jak konsultowanie, czy przypadkiem ktoś już tych drzwi nie wyważył przed nami. Mam wrażenie, że nasza społeczność stosunkowo mało korzysta z Meta. Może barierą tutaj może być język. Meta jest projektem wielojęzycznym, no ale mimo wszystko językiem komunikacji podstawowym pozostaje angielski, w związku z czym zwłaszcza dla rzeczy, które są już opisane, a jeszcze nie przetłumaczone na inne języki, no to wypadałoby ten angielski znać. Natomiast tam można znaleźć mnóstwo takich informacji. Można znaleźć gotowe, oni to nazywają learning patterns, czyli wzory nauki, mówiąc dosyć brzydkim tłumaczeniem, czyli gotowe rozwiązania rozmaitych problemów. Począwszy od tego, w jaki sposób zamówić znaczki na imprezę, którą organizujesz z Lotwiki Media czy coś takiego, a skończywszy na tym, jak zorganizować maraton edycyjny w muzeum i na co zwracać uwagę. E, także tego typu wiedzy jest tam mnóstwo, tylko niestety, no, tutaj e, siłą rzeczy trzeba znać angielski lub mieć e, to szczęście, że akurat dana część materiału została przetłumaczona na e, jakiś lepiej znany sobie język. Natomiast e, takie wątki też oczywiście się pojawiają głównie w rozmowach kuluarowych, głównie e, na konferencjach, w rozmowach jeden na jednego albo trzy na trzy. Ciężko jest stworzyć punkt programu, gdy mamy konferencję, która trwa ograniczoną ilość godzin, tak, trzy dni i ani jednego dnia więcej, to trudno jest wymyśleć temat prezentacji, który akurat trafi do wszystkich, że to nasze doświadczenie będzie najważniejsze. Takich doświadczeń było mnóstwo i z, z mojej perspektywy akurat to, że e, miałem możliwość dowiedzieć się, co ciekawego się dzieje w projektach edukacyjnych w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, to była olbrzymia wartość. Podejrzewam, że ciebie większość tych paneli by zanudziła na śmierć, natomiast na wiki danych byś był przezachwycony. Także to wszystko też zależy od... E, e, każdego z nas i tutaj myślę, że nie da się wypośrodkować i powiedzieć, tak, to jest ważne, a to jest mniej ważne. Dlatego siłą rzeczy te konferencje zawsze będą miały taki troszkę z perspektywy programowej nieco roztrzepany charakter, no bo trzeba poruszyć tyle kwestii, a czasu jest tak mało. Jasne. Dobrze. Mhm. Może przejdźmy do następnego tematu, bo zanudzimy słuchaczy, a tematów jest jeszcze sporo. Tylko, tylko chciałem zauważyć tak na koniec, jeżeli można, że yy, wiki, znaczy jeżeli można, i tak już mówię, <laughs> meta wiki Metawiki, słuchaj, na WikiMani już parę osób powiedziało, że to jest y, miejsce tak naprawdę rzadko uczęszczane, nie tylko przez nas. I bardzo zwróć uwagę, jak duża e, komunikacja, w ogóle tutaj wchodzimy na, na duże problemy, ale niestety na no, siłą rzeczy. Y, duża część komunikacji idzie listami mailowymi i e, Facebookiem, a na Metawiki wchodzą ludzie typu e, Smokey, e, Uh, small wiki, uh, coś tam team, uh, patrolling chyba team, w każdym razie co, coś w tym stylu, no, stewardzi i tak dalej, i tak dalej, czyli, czyli tak naprawdę maintenance bardzo techniczne, a nie wymiana jakiegoś know-how czy dzielenie się doświadczeniami w stylu, z czym nasza społeczność ma problem i jak coś rozwiązaliśmy. Dobra, idziemy dalej. Ja się tutaj z tobą nie zgodzę, ale może zawieźmy tutaj głos, a ja po prostu zamieszczę linka do e, Learning Patterns e, w not notatk notatkach z audycji. Ja, dobra, dobra, okej, okay. czyli ty nagrywasz, więc. Wniosek jest taki, że wniosek jest taki, że po prostu trzeba było to spopularyzować i tyle, tak? Do tego możemy dojść. Powiedzmy, jako taki wniosek z dyskusji. Spopularyzować Learning. Patterns. Halo, halo. Czy jeszcze jestem? Przyszysz? Jesteś, tak? jesteś. Dobrze, coś mi, coś mi zaczęło przerywać. E... Powiedziałem, że... że w... drugim, tak, słyszałem cię. Nasza, nasza... No, Okej, okay, dobra, czyli drugi punkt. Na drugim punkcie mieliśmy, zdaje się, ostatnie projekty glamowe, czyli współpracy wikimediów z bibliotekami, instytucjami kultury, galeriami i archiwami. No i bardzo bliski mojemu sercu projekt Faras, który powoli zbliża się do uroczystego zamknięcia. Jeśli ktoś jeszcze nie słyszał o projekcie Faras, to gorąco zachęcam do zapoznania się z najnowszymi wiadomościami, czy na, w portalach społecznościowych, czy na wiki, zamieścimy linka oczywiście w notatkach. Projekt Faras pokrótce to jest projekt, w ramach któremu, którego z, we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie staramy się opisać jak najlepiej hasła związane z polskimi wykopaliskami w Górnym Egipcie w latach 60. i później, dzięki którym Muzeum Narodowe w Warszawie posiada unikalną kolekcję zabytków sztuki nubijskiej pochodzących z pierwszych wieków naszej ery wykopanych tamże między innymi przez zespół pod kierownictwem profesora Michałowskiego. I grupa wolontariuszy pisze te hasła, a teraz trwa chyba największe wyzwanie, czyli tłumaczenie haseł zarówno bezpośrednio związanych z zabytkami, jak i z poszczególnymi dziełami sztuki, jak i z miejscem wykopalisk, z poszczególnymi osobami, które za tym stoją, w tym z fotografami, którzy wykonywali reprodukcję. A teraz trwa praca nad tłumaczeniem tych haseł na inne języki. I pomysł nasz wspólny z Muzeum Narodowym jest taki, by dzięki temu, że, one, że te hasła zostaną przetłumaczone na e, angielski, francuski czy rosyjski, potem było e, możliwe ich przeniesienie na Wikipedię w języku arabskim oraz na nawiązanie współpracy między Muzeum Narodowym w Warszawie a Muzeum Narodowym w Hartumie, które ma drugi największy zbiór zabytków z tamtych wykopalisk na świecie. Są w zasadzie jedyne miejsca na świecie, gdzie można tak unikatowe zbiory zobaczyć i w sumie mało osób wciąż jeszcze wie, że w Warszawie mamy aż tak wyjątkowe zbiory muzealne. Ze swojej strony Muzeum Narodowe w Warszawie dzieli się z nami już od dłuższego czasu reprodukcjami sztuki, które ma w swoich zbiorach. Zaczęło się przy okazji programu wikipedystki Rezydenta, czyli Goethe, która siedzi w Muzeum Narodowym i zaczęło się od reprodukcji obrazów pastelowych. Obecnie muzeum podzieliło się z Wikimedia Commons także reprodukcjami tego, co wykopano w Paras. No a przy okazji bardzo entuzjastycznie podchodzi do tego, by dzielić się swoimi zbiorami za pomocą Wikimediów. W związku z czym jest to w zasadzie modelowy przykład tego, jak taka współpraca między Wikipedią czy Wikimediami szerzej, a jednostką kultury mogłaby wyglądać. I chyba mamy olbrzymie szczęście, że akurat od Muzeum Narodowego się udało zacząć, ponieważ ja już słyszałem od kilku, od, od kilku innych jednostek kultury i sztuki, że z uwagą śledzą to, co się u nas dzieje i bardzo chcieliby coś takiego replikować w swojej instytucji. Także kciuki do góry i dla Marty Maliny-Moraczewskiej, której się to udało wszystko dopiąć, i dla Gety, która swoją codzienną pracą przekonuje Muzeum Narodowe, że warto. I drugi punkt, który mamy, o którym chyba wypadałoby też wspomnieć, to raczkujący projekt, trudno powiedzieć, może się przerodzi nawet w Wikipedystę rezydenta, w Narodowym Muzeum Morskim. Na tablicy ogłoszeń jest taki link, który w zasadzie można by potraktować jako pierwsze koty za płoty, umieścimy go też w notatkach. Taka krótka informacja o tym, że taki projekt startuje i że można się dołączać. Jego pilotem i w zasadzie głównym silnikiem sprawczym tej współpracy Wikip polskiej Wikipedii z Narodowym Muzeum Morskim jest nie kto inny jak słynny Cicho 5. W związku z czym to yy, myślę, że dodatkowa gratka dla obserwatorów. Myślę, że warto się tym zainteresować. Hmm. No spoko. Co mogę od, od, od siebie powiedzieć? Yy, mam cały czas wrażenie, że yy, jest... Trochę za mało wikipedystów w stosunku do tego nie, co mo można by zrobić z sektorem tych glamów w Polsce, tylko tego, co się dzieje. Znaczy, że mam, mam wrażenie, że nieustannie wąskie gardło jest po naszej stronie, a nie po ich stronie. To peł święta racja. Mamy zdecydowanie mniej chętnych do uczestniczenia w, czy w życiu stowarzyszenia, czy w życiu wikipedii tym, realnym życiu, niż e, instytucji, które można by współpracą z nami e, zainteresować. E, to jest odwieczny problem e, nie tylko, myślę, polskojęzycznych Wikimediów, że większość osób traktuje Wikipedię jako e, fajną rozrywkę na długie zimowe wieczory, ale niekoniecznie chciałoby się pojawiać na konferencjach, udzielać na spotkaniach i zlotach Wikimedian, e, zaangażować lokalną bibliotekę, zrobić jakieś spotkanie z Wikipedią. Gdyby ktoś miał ochotę z naszych słuchaczy, to zbliża się 15, zbliżają się 15 urodziny polskojęzycznej Wikipedii we wrześniu i będzie świetna okazja do tego, żeby po prostu wyjść w miejscowości, w której mieszkacie, wyjść z domu, pójść do lokalnej szkoły, do lokalnej biblioteki, do lokalnego muzeum, do galerii i spytać, może byśmy coś razem zrobili, może byście chcieli, mamy gotowe materiały, mamy możliwość wsparcia tego od strony instytucjonalnej, my jako Stowarzyszenie Wikimedia Polska, wystarczy chcieć, wystarczy odrobinę swojego czasu poświęcić nie na klepanie w klawiaturę, jak z wikipedysta, tylko na e, działania w świecie realnym. Ty masz pełną, pełną słuszność, że e, ciągle za mało nas się udziela w świecie realnym. Myślę, że i ja, i Marta Malina i w zasadzie każdy z nas e, aktywnych e, bardzo by się ucieszył, gdyby pojawiła się dodatkowa osoba. Wiesz, ja tak sobie myślę, że m, teraz sobie pomyślałem o tym, o m, Tatku Rudzkim, który przecież jest wikipedystą, ale jednocześnie też jest takim Lokalnym patriotą zaangażowanym w y, samorząd lokalny. Y, może, może by czasem właśnie jakoś dało się y, dotrzeć do tych samorządowców i, i oni w sumie często mają jakoś tam y, czas, nie wiem, chęci, żeby, żeby takie projekty robić. Może, może taki kapitał ludzki dałby się wykorzystać. Gdy no, takie... w sieć, tam znajdziemy kogoś wartościowego i jakąś społeczność, która mogłaby chcieć choćby jeden temat lecie, lepiej opisać. To dobrze widać po e, projektach z angielskiej języcznej wikipedii, e, projektach w stylu e, odpowiednika naszego wielkiego projektu Medycyna, który zaczął się właśnie od takich małych projekcików ze studentami medycyny z różnych uczelni, którzy pisali hasła, a potem nagle się to wyrodziło w... Całkiem sporą i rosnącą fundację, która zajmuje się w zasadzie wyłącznie tym, która ma własne aplikacje dające dostęp do wiedzy medycznej, e, zwłaszcza ludziom z krajów rozwijających się i tak dalej, i tak dalej. Wszystko zaczyna się od pierwszego kroku i nigdy nie wiemy e, w jakiej instytucji znajdziemy te pięć osób, które chciałyby opisać najpierw swoją miejscowość potem zabytki w swojej miejscowości, a potem nagle się okaże, że tak naprawdę to oni by chcieli pisać o samorządzie, o prawie, o czymś jeszcze innym. Także jeśli chcemy znaleźć partnerów, to wystarczy po prostu się rozejrzeć dookoła siebie i podejrzewam, że znajdziemy. Dobra, yy, rozumiem, że ty tak gonisz, yy, gonisz, gonisz, gonisz, ponieważ już musisz kończyć, więc jak musisz kończyć, no to my wszyscy musimy kończyć, znaczy obydwaj w tym <śmiech> przypadku. Niestety tylko dwóch. Eee, mam mój... nadzieję, że, że jakoś później będzie nas trochę więcej, w sensie za, może za tydzień, może za dwa. Hmm? Miejmy nadzieję. Myślę, że możemy jeszcze tak na szybko przelecieć dwa pozostałe tematy. Pierwsze to niezmiennie i nieodmiennie zachęcamy do czytania biuletynów z życia stowarzyszenia na e, stronie pl.wikimedia.org, czyli na wiki e, Stowarzyszenie Wikimedia Polska e, Magalia, czyli Natalia Szafram-Kazakowska, regularnie... Publikuję taki biuletyn informujący o tym, co się ciekawego wydarzyło w ostatnim tygodniu, miesiącu. Raz, raz, Krzysiek jest, ale jakoś go nie słychać, nie widać. Czy jestem zmuszony przerwać wcześniej? Wcześniej niż wcześniej tak naprawdę audycję. Mieliśmy rozmawiać około godzinę. No dobrze, no więc kończę. Słuchaliście podcastu Nowiny Wiki Radia. Adres strony to nowiny.podcasty.info. Zapraszamy do subskrybowania przez iTunes i w czytnikach na Androida.